Dzisiaj ostatni podcast przed świętami Wigilia już niedługo Najprawdopodobniej w święta nie będę mógł Nagrać podcastu, także Dlatego dzisiaj podcast świąteczny Chyba już przyzwyczaiłem Was Do tego, że podcasty świąteczne są Bardzo krótkie Składam życzenia, a może jakieś tam Krótkie, małe refleksje a propos Ostatniego roku No cóż Bardzo dużo rzeczy dzieje się w Detroit W ostatnim tygodniu Nowa sprawa, znaczy nowa sprawa FBI, agenda rządowa Pracowała nad tą sprawą, nad rozpracowaniem tej sprawy Przez ostatnie 6 lat Oczywiście mówię tutaj o e, wielkim skandalu korupcyjnym e, mającym miejsce w Detroit, dotyczącym m.in. byłego burmistrza Kłamiego Kilpatricka, jego ojca Bernarda, jego żony Carlity, a także wielu, wielu innych osób związanych z Kilpatrickami. E, no ale dzisiaj e, w świątecznym podcaście nie będę o tym e, mówił. W najbliższych e, podcastach na pewno usłyszycie, bo sprawa jest bardzo duża i, i na pewno warta e, uwagi. E, a, a propos ostatniego roku, no cóż, e, tak jak co roku, dobre rzeczy, złe rzeczy, e, tak właśnie wygląda życie, no ale sami dobrze o tym wiecie. E, mam nadzieję, że następny rok będzie o wiele, wiele lepszy. E, no w sumie to już może zaczynam tak prowadzić ten podcast, jakby był to podcast e, sylwestrowy czy noworoczny, ale... Ale nim nie jest, także może od razu przejdę do rzeczy. Życzę Wam wszystkim oczywiście wesołych świąt, żebyście dobrze spędzili te święta ze swoimi rodzinami, żebyście mieli czas odpocząć, wyspać się, a także mam nadzieję prowadzić jakieś ciekawe rozmowy z najbliższymi, poczuć magię tą, tych świąt, to najważniejsze. E, także tak jak mówię, wesoły świąt ode mnie Od mojej dziewczyny, od Marzeny, od mojego Malucha, Markusa e, No i mam nadzieję, że nadal e, Będziecie ze mną przez kolejnych e, Parę lat e, Bardzo się cieszę, że tak długo Już ten podcast istnieje i bardzo się cieszę Że jesteście ze mną, także Wesołych Świąt Cóż Miałem zagrać jakąś kolendę, ale pomyślałem sobie Skoro podcast, skoro mamy promować Polskie Grupy, które Udostępniają swoją muzykę Darmowo na internecie Dla wszystkich podcasterów, czy słuchaczy podcastów To dzisiaj kolenda w wykonaniu Piosenka Świąteczna w wykonaniu grupy Lesbigos ja już się z wami żegnam, Wesoły świąt, trzymajcie się, na razie, hej!